Odcinek 13 Cytował to The Guardian z 5 maja 1967 za książką moją wbrew rozkazowi. David Irwin wspomina o cytacie Guardiana, ale nadaremnie szuka źródła cytatu w moich książkach poprzednich Sikorski i jego żołnierze i gwiazda Władysława Sikorskiego, choć w tej ostatniej Znajduję relację o rozmowie z panią Leśniowską, której odradzałem podróż. Miałem na myśli nie tylko ostrzeżenie Anglika, ale nagłą zmianę frontu uznanych z wrogości do Sikorskiego sztabowców. Dawniej ukrywano przed Naczelnym Wodzem stan rzeczy w Armii Wschodniej, teraz zaś przeciwnie – Wszyscy uważali szybki wyjazd generała na wschód za konieczny. Nawet władze brytyjskie, dotychczas życzliwe dla Andersa, teraz alarmowały generała Sikorskiego, że powinien wkroczyć osobiście w sprawę stanu umysłów w polskiej armii na środkowym wschodzie. Nie wiem, czy pani Zofia wiedziała o tych sprawach. Raczej tak bo serce jej było niesłychanie wyczulone na wszystko, co tyczyło ojca lub mogło mu grozić. Raczej tak, bo przecież była sekretarką i szyfrantką naczelnego wodza. Na pewno nawet tak, gdyż córka oświadczyła stanowczo, że ojciec bez niej w podróż nie wyruszy. — Mimo, że właśnie Churchill mi to odradza — zakończyła. Churchill telefonował do niej podczas mojej wizyty. W tych ostatnich dniach, na kilku konferencjach prasowych z dziennikarzami, między innymi polskimi, naczelny wódz znowu wypowiadał się optymistycznie na temat przyszłych stosunków polsko-radzieckich, czym doprowadzał do wściekłości takie znakomitości jak Nowakowski, Cat Mackiewicz i Rojek. Sikorski, zdaniem prawicy, powinien przeciwstawić się mocarstwom, czyli pójść z Niemcami. Nadzieje opozycji spoczywają teraz na Andersie. Anders upora się z Sikorskim, mówi plotka. Ale czy plotka? Dnia 21 maja, na trzy dni przed odlotem, Odbyła się konferencja Sikorskiego z politykami brytyjskimi. Byli to Eden, minister spraw wewnętrznych Morrison, minister pracy Bevin, lord prezydent tajnej rady Anderson, lord Selborne, podsekretarz stanu Sanz. W naradzie uczestniczyli Mikolajczyk i Raczyński. Obaj oni nie orientowali się w dramatycznym charakterze konferencji. Oto brytyjscy mężowie stanu już w Andersie, nie w Sikorskim, widzą odpowiedniejsze narzędzie polityki brytyjskiej. Była to ostatnia wielka narada Sikorskiego z Brytyjczykami. Pożegnalna. Ale wróćmy do rodaków. Chyba wszyscy pamiętnikarze, politycy, literaci i publicyści, pisząc o londyńskim okresie emigracji, użalają się na ówczesne stosunki pomiędzy tamtejszymi Polakami. Ale mało który z nich sam uderzył się w piersi. Miast pracować lub uczyć się choćby języków, pośród intryk, plotek i rozróbek wielu zapomniało o elementarnych obowiązkach wobec okupowanego kraju. Dawni politycy sanacyjni widzieli cały sens egzystencji w powrocie do władzy po oswobodzeniu Polski dzięki anglosasom. Oni to sprowadzali młodzież wojskową na manowce, zachęcając ją do spisków i sabotażu. Rząd emigracyjny, który dla ratowania inteligencji oraz starszyzny wojskowej, odtworzył w Anglii i Szkocji ministerstwa i mnóstwo instytucji tudzież mało potrzebne sztaby ani się spodziewał, że zatrudni często pozorami pracy istne rzesze nierobów i trudni przyzwyczajonych do łatwego życia w Polsce przedwojennej a teraz marzących o swojej przyszłej roli w Polsce takiej samej, jaką pozostawili i jaką zgubili. Polska ludowa, socjalistyczna ojczyzna ludzi pracy, bez przywilejów dla elity, oto czego się w tych sferach obawiano najbardziej. Jest rzeczą oczywistą, że bezideowe środowisko, czyniąc utrudnienia generałowi Sikorskiemu, ulegało też procesowi samozatracania się. Dlatego też kto był zdrowszy natury i miał uczciwe serce, uciekał z dusznej atmosfery Londynu do szeregów. Dlatego też we wspomnieniach londyńczyków o tych czasach wyraża się tyle niesmaku i pretensji. No i dlatego po wojnie tylu Polaków znalazło się w konflikcie z ojczyzną, nawet we wrogich Polsce agenturach. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele. Jedną z nich, może i główną, widzę w brytyjskim układzie społecznym, gdzie właśnie nasza, pożal się Boże, elita znalazła sobie odpowiednik i przychylny klimat w warunkach pozornej demokracji, w której nad plepsem czuwa zasobniejsze mieszczaństwo, z kolei zależne od specjalnie wyhodowanej klasy przywódców. Trzy moralności, jedna dla siebie, druga dla plebejuszów, a jeszcze i trzecia dla murzynów, hindusów czy w ogóle obcokrajowców, a wszystkie podporządkowane najwyższej władzy pieniądza. Oto fatalny londyński uniwersytet dla emigrantów z kraju, w którym patriotyzm również utożsamiano z rządami kliki, a treść ideową – Często zastępowano fusami kawiarnianego gadulstwa. Za drugą przyczynę moralnego rozkładu londyńskiej emigracji, tracącej energię i czas na zwalczanie i tak wielce zakłopotanego rządu generała Sikorskiego, należy uważać paniczny lęk przed komunizmem, ale przecież nie usprawiedliwiający ani zgody na dalsze niszczenie polskiego narodu jako całości przez ludobójców z III Rzeszy, ani nienawiści do narodów Związku Radzieckiego w ogóle. Wreszcie perspektywa utraty stron rodzinnych, odwiecznie dyskutowanych ze Związkiem Radzieckim, rozżalała Lwowiaków i Wilnian. Ale to właśnie nie oni, lecz Piłsudczycy i narodowcy stanęli na czele nieprzebierającej w środkach działania opozycji. Budzącą wstręt ilustracją postawy tych kół jest pamiętnik Tadeusza Katelbacha, Rok złych wróżb Paryż 1959 Książka obejmuje oryginalne zapiski z roku 1943 czyli właśnie roku wróżb pomyślnych jeżeli chodzi o szansę uratowania polskiego narodu i o rozgromienie III Rzeszy Zacytujmy choćby kilkanaście wyznań tego wyższego urzędnika w emigracyjnym Ministerstwie Informacji. Styczeń. Rosjanom wciąż się powodzi. Martwi to nas Sem Przarzyński, wespół z kapitanem lotnictwa Bujalskim, przyjaciel Ladama Doboszyńskiego, oraz z młodym Felkiem Lechnickim, również lotnikiem, sami założyli huntę zwróconą przeciwko Sikorskiemu i jego rządom. Luty, jestem przybity. W dzisiejszym rannym Daily Mail czytam wolowymi literami Stalingrad Army Wiped Out. Pod Stalingradem armia rozgromiona. Przez chwilę radość, że Niemcy ponieśli klęskę, a zaraz potem radość przemienia się w rozpacz co będzie, jak zawiodą wszelkie kontrofensywy niemieckie. Kattelbach pisze dalej Pokazano mi w biurze numer odbijanej marnie na powielaczu tajnej dwustronicowej walki. Poglądy wyrażane przez walkę stanowią odbicie nastrojów nie jakiejś małej, przypadkowej grupki, lecz pokrywają się z założeniami kilku tajnych zespołów organizacyjnych w wojsku. Walka to organ Doboszyńskiego, z którym współpracują owe tamizy i skorpiony kierowane przez Bujalskiego, Szarzyńskiego i Lechnickiego. Do hunty Doboszyńskiego i hunty wymienionych lotników dołączyć miała tajna hunta oficerów sztabowych. Hunty już zawarły między sobą porozumienie. Zdecydowane są na wszystko, byleby nie dopuścić do dalszej uległości rządu Sikorskiego wobec Moskwy. Sympatyczny pułkownik Kijak, niezrażony upadkiem Charkowa, pociesza nas, że Niemcy jeszcze pokażą zęby. Akcja Doboszyńskiego oraz innych konspiracji zmierza wyraźnie do pozbycia się Sikorskiego. Coraz bardziej niepokoją nas postępy sowieckie, i rosnąca jak na drożdach pozycja Sowietów w obozie alianckim. Wiem, że z huntami kontaktują stronnictwo narodowe, obóz narodowo-radykalny, Pilsutczycy, nie wyłączając naprawiaczy, oraz część socjalistów. Marzec. Nagle w Daily Herald przeczytałem wiadomość, która podziałała jak kojący balsam na wzburzone nerwy. Niemcy odebrali Charków, Dziś dowiedziałem się, że Sosunkowski w zasadzie aprobuje moje pomysły. Te pomysły, powiedzmy nawiasowo, to próby zmiany rządu na inny, który zerwie z uległością wobec Moskwy i Anglosasów. Kwiecień. Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską. Część towarzystwa rozradowana. Maj. Mieliśmy tak zwaną ścisłą komisję niemiecką. Wojskowi twierdzą dalej, że Rosjanie znajdują się w przededniu piekielnego ataku niemieckiego. Czerwiec. Mimo fantastycznej propagandy, jaką agenci sowieccy rozwijają w Wielkiej Brytanii, czuć pierwsze oznaki otrzeźwienia. Zwłaszcza tam, gdzie trzeba. Poważny osobnik z War Office powiedział przed kilku dniami do pewnego Polaka. Po pierwsze Stosunki sowiecko-japońskie są wcale dobre Japonia dostarcza Sowietom kanonierek wojennych Za co? Nie jest wcale wykluczone, że za tanki angielskie wysyłane Sowietom Fakt ten wywołuje kwasy w Stanach Zjednoczonych Po drugie Sowiety rozbudowują lotnictwo na granicy Afganistanu Po co? Odpowiedź nie jest trudna Po trzecie Sowiety zaaranżowały plebiscyt w południowej Persji, Tawrizja. Też jasne po co. Po czwarte, Sowiety zastrzegły się kategorycznie przeciwko próbom inwazji alianckiej na Europę przez Bałkany. Anglicy mieli to zastrzeżenie sowieckie przekazać Waszyngtonowi. Waszyngton miał rzekomo oświadczyć, że Amerykanów nic ono nie obchodzi. Poważny osobnik z War Office powiedział memu znajomemu na zakończenie. Będziemy z Amerykanami okupowali całą Europę, a potem dopiero pogadamy z Sowietami. Jeśli będzie trzeba, pójdziemy przeciwko nim. Gdy notuję te słowa, pisze dalej Kattelbach, błogo się robi na duszy. Wydaje mi się, że Churchill z Rooseveltem na pewno mówili o ewentualności wojny z Rosją, że w ogóle jesteśmy przeczuleni, rozhisteryzowani, wpadamy przedwcześnie w pesymizm i widzimy wszystko w czarnych kolorach. Żebyż wreszcie Niemcy zaczęli prać Sowieciarzy na froncie wschodnim. Można skończyć na tym, prawda? W kilkunastu cytatach Zawierają się tak solidne porcje bezmyślności, że całkiem naturalne wydają się obojętne zapiski z lipca, kiedy nadeszła wieść o katastrofie w Gibraltarze. Wrażenie było duże. Podpory rządu snuły się po korytarzach z głowami spuszczonymi. Reszta interesowała się głównie jednym pytaniem. Tragiczny wypadek czy zamach? Przy dalszym pytaniu... Czyli zamach? Ludzie spoglądali na siebie, uśmiechali się znacząco, lecz nie mówili nic. Ja myślę, po takim szczuciu, gdy pewni Polacy dogadali się z poważnymi osobnikami z War Office co do tego, że Polska z Niemcami stanie się przedmurzem Anglosasów, Generał Sikorski stawał się zawadą. Krótko mówiąc, z tymi, co wydali jeden wyrok na generała Sikorskiego, sprzymierzali się teraz ci sami, co ongiś poszczuli zabójcę na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Gabriela Narutowicza. Cel generał Sikorski. Dnia 6 kwietnia 1942 roku zaraz po szczęśliwym powrocie z Ameryki do Szkocji, Sikorski zasiadł z żoną, córką i przyjaciółmi, przyświęconym w swojej szkockiej siedzibie w Gaską. Towarzysz podróży pułkownik Leon Mitkiewicz wspomina, jak podczas tego śniadania wypowiedział się przeciwko lotniczym podróżom generała. Wysłuchawszy pułkownika Sikorski z całą powagą odrzekł, że jest przekonany, iż wcześniej czy później czeka go śmierć w jednym z lotów. Chciałby tylko, aby nie nastąpiło to, zanim nie zakończy swej pracy, jaką prowadzi podczas tej wojny, zanim nie powróci z nami wszystkimi do wolnej Polski. Podczas tego powrotnego przelotu pozamarzały maski tlenowe. W ósmej godzinie podróży, generał Sikorski omdlał z powodu braku tlenu i odzyskał przytomność dopiero po obniżeniu maszyny do 10 tysięcy stóp. Wszakże nie ten incydent spowodował protest pułkownika Mitkiewicza przeciwko dalszym podróżom lotniczym generała. Za przestrogę posłużył przypadek z lotu generała Sikorskiego i jego świty w tamtą stronę do Kanady i Stanów Zjednoczonych w nocy 21 marca tegoż roku. Otóż w piątej godzinie lotu, kiedy Liberator numer AM262 znajdował się na wysokości 30 tysięcy stóp i nad środkiem Atlantyku, podniósł się z podłogi samolotu pułkownik-obserwator Bogdan Kleczyński. Dotychczas leżał on tam na workach i kocach, obok księdza pralata Zygmunta Kaczyńskiego, późniejszego emigracyjnego ministra oświaty, a teraz przeszedł obok Mitkiewicza, kierując się do garderoby, gdzie przebywał około trzech kwadransów. Pułkownikowi Mitkiewiczowi wydało się dziwne, że doświadczony lotnik, uczestnik dobrej setki lotów bojowych, najwidoczniej uległ chorobie powietrznej. Wyszło na jaw coś innego. W Montrealu pułkownik Kleczyński zawiadomił Mitkiewicza, że pod kocami i materacami wyczuł jakiś twardy przedmiot, a także poczuł zapach palącej się gumy. Sięgnąwszy ręką, namacał rozgrzaną puszkę i to właśnie z nią zaraz wyszedł do ubikacji, uprzednio rozrywając druty połączone z baterią. Po wystygnięciu tej niewielkiej puszki nie wyrzucił jej, lecz zabrał ze sobą i oto jest, podobna do etui na kilka cygar, a działająca na podobieństwo czasowego ołówka, tylko daleko silniej. O pułkowniku Kleczyńskim było wiadomo, że po zestrzeleniu nad kanałem La Manche uratował się on w gumowej lodzi, po czym leczono go w szpitalu. Czuł się wciąż chory i osłabiony. Ekspertyza G2 oddziału drugiego w amerykańskim sztabie generalnym orzekła wtedy, że znaleziony przez Kleczyńskiego przedmiocik jest zapalającą świecą produkcji masowej o dużej mocy. Ponieważ kolejne relacje i zeznania Kleczyńskiego nieco się różniły ze sobą, więc w całej tej sprawie rozpoczęły się później polskie i angielskie dochodzenia. Nad pułkownikiem roztoczono obserwacje. Śledzono go w szpitalu Tejmaus, Castle w Szkocji, a później w miejscu postoju brygady spadochronowej gdzie Kleczyński odwiedził podporucznika saperów Eugeniusza Jurewicza, z którym przyjaźnił się poprzednio. Wracającego do Londynu Kleczyńskiego, komisja śledcza spotkała już na dworcu, a jednocześnie przesłuchiwano w Szkocji podporucznika Jurewicza na temat jego stosunków i rozmów z Kleczyńskim. Podporucznik wreszcie zeznał, że to on na prośbę pułkownika Dał mu ze swego laboratorium, jako souvenir świecę zapalającą o dużej mocy, pamiętajmy to. Mogła się przydać Kleczyńskiemu podczas rajdu w razie przymusowego lądowania na terytorium obcym, kiedy należy samolot spalić. Z kolei, długo dręczony śledztwem pułkownik Kleczyński przyznał, że mimo woli zainscenizował zamach, dla oczyszczenia atmosfery, a zresztą świecę zabrał ze sobą przypadkiem. Komisja śledcza orzekła, że Kleczyński cierpi na zachwianie równowagi psychicznej. Później pułkownik uległ wypadkowi, ale wersje o tym były mętne. To miał wpaść pod tramwaj, to znów potrącił go samochód, ale akt zgonu świadczy o zapaleniu płuc. W każdym razie o pułkowniku Kleczyńskim jako o rzekomym sympatyku tajnego spisku wspominał też i wzmiankowany Sem Relacjonując akta sprawy, pewien wyższy oficer kamufluje podporucznika Jurewicza, nazywając go porucznikiem D. My zaś wiemy, że jakąś niewielką paczkę dał Kleczyńskiemu do przewiezienia do Ameryki major z drugiego oddziału sztabu. Jak się wydaje, przewodniczący komisji śledczej, pułkownik Makowski, zaufany sanacyjnego konwentu, zrobił wszystko, żeby sprawę zbagatelizować, no i zaciemnić. Poważniejszy był drugi incydent lotniczy, określany już przez samego generała Sikorskiego jako jawny sabotaż. W ostatnim dniu listopada 1942 roku po raz trzeci zaproszony przez prezydenta Roosevelta do Waszyngtonu generał wylądował znów na lotnisku Dorval w Montrealu. Było to w okresie kontrowersji Sikorskiego z Churchillem. Dla odbycia krótkiego przelotu z Montrealu do Waszyngtonu Churchill kazał przygotować mniejszy samolot dwusilnikowy Lockheed Hudson, numer BW-409. Audiencja w Białym Domu była wyznaczona na godzinę 17, a że na przelot wystarczały dwie godziny, więc start wyznaczono na 14.15. Silniki sprawdzono. Zapisany przez adiutanta Squadron Leader, szef eskadry, Marrow, już zameldował o gotowości... Kiedy niespodziewanie pojawił się przy samolocie jeszcze jeden oficer z RAF, brytyjskich sił lotniczych, pułkownik. Raz jeszcze sprawdził on silniki, a że wszystko było w porządku, więc do samolotu weszli generał Sikorski, pułkownik Kazale, pułkownik Marecki i dr Józef Rettinger, doradca polityczny generała. Pilot pokolował na koniec lotniska, tam maszynę obrócił. Dał na hamulcach pełne obroty silnikom, po czym zwolnił hamulce, ruszył naprzód i w ciągu 15 sekund znalazł się w powietrzu, gdy wtem silniki jeden po drugim zakrztusiły się i zamilkły. Samolot znajdował się wówczas zaledwie 30 stóp nad ziemią, a na liczniku miał szybkość 100 mil. Lotnisko kończyło się więc lądowanie na wprost nie było już możliwe. W tej tak rozpaczliwej sytuacji przytomny pilot skierował samolot o 40 stopni w lewo, żeby lądować przymusowo poza lotniskiem, ale w mniej niebezpiecznym terenie. Zdążył tylko wciągnąć podwozie i wyłączyć zapłon. Samolot dotknął ziemi brzuchem, podskoczył kilka razy, bijąc kadłubem o nierówności gruntu, i zatrzymał się dopiero kilkanaście metrów od głębokiego rowu i kamienistego nasypu. Całe szczęście, że pasażerowie zdążyli już zapiąć pasy. General doznał wstrząsu, ale rany nie odniósł. Samolot był tak uszkodzony, że niełatwo przyszło wydostać bagaże. W rezultacie Amerykanie wysłali po generała inny samolot, zaś audiencję w Białym Domu przełożono na 1 grudnia. Poszukując jakichkolwiek raportów lub zapisów o tym wypadku, David Irwin stwierdził, że wszelkie ślady o tym jakoś zaginęły, a pilota Marowa nawet nie znaleziono na liście oficerów RAF. W ogóle Brytyjczycy starali się całą rzecz zbagatelizować – bo nawet marszałek lotnictwa Bauhill pisał na ten temat do Sikorskiego, że silniki wcale nie zawiodły, tylko pilot postanowił lądować przymusowo z powodu spadku obrotów. Sam zaś samolot został uszkodzony bardzo nieznacznie. Marszałek Bauhill sądził, że do gaźników dostał się lód, a znowu główny mechanik przypisywał całą rzecz świecom. Ale... Pisze Erwin, wszystko to widocznie nie wystarczało, bo Bauhill nadmienił, że pilot był Amerykaninem o nazwisku Bowin, choć adjutant generała wyraźnie zapisał Anglika Marroa. Dopiero po paru tygodniach Sir Louis Grieg, minister lotnictwa, zdezawuował tamte wykręty i przyznał wobec Sikorskiego, że był to rzeczywiście sabotaż, Zapewne sugerował Niemiecki. W każdym razie generał Sikorski nakazał zachowanie całej sprawy w tajemnicy, aby nie narazić się Brytyjczykom. Również i rząd brytyjski nigdzie i nigdy nie wspomniał o wypadku, w którym generał Sikorski miał stracić życie. Nie podniesiono tej sprawy nawet dla odparcia propagandowych oskarżeń Goebbelsa. W 1943 roku. W podobny sposób omal nie zginął także i generał de Gaulle wkrótce po owej rozmowie, w której Churchill oświadczył mu, że da sobie radę bez de Gaulle'a styczeń 1943. Otóż w samolocie Wellington, którym de Gaulle zamierzał lecieć z lotniska Hendon do Glasgow, Nagle przy samym starcie Zawiódł ster wysokości Badanie wykazało Że sabotażu dokonano Stosując kwas silnie działający na metal Środek trudny do wykrycia Podczas normalnych przeglądów I znowu Choć w sekrecie Przypisano sabotaż Niemcom Najwidoczniej Bardzo sprytnie zagnieżdżonym Na różnych brytyjskich lotniskach wojskowych Ale David Irwin czyni w swojej książce wszystko, co możliwe, aby nie pozostawić nam żadnych wątpliwości co do właściwych inspiratorów tego rodzaju incydentów. Można sobie wyobrazić ożywienie, jakie ogarnęło środowiska szczególnych myśliwych, kiedy uzyskano wieści o dacie i o nowej trasie tak ważnej podróży generała. Za ilustrację, Niech służą fragmenty listu byłego ministra emigracyjnego Karola Popiela, narodowiec z 24 maja 1960 roku.